Cześć! Podcast Birtos, witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński. I Piotrek Podsiadły. To znowu my. Piotrek, w tym odcinku chciałbym cię o coś się poprosić. O, no słucham, jestem bardzo pomocny człowiekiem. Ale, ale musisz mi obiecać, że spełnisz moją prośbę. Z góry. Ach, to zawsze ryzykowne, no ale kto nie ryzykuje ten szampana albo powiedzmy piwa nie pije, więc dawaj. Okej, okay, no więc muszę przybrać mój tutaj em, taki lekko, jakby to najlepiej nazwać, taki głos rozanielony. No więc tak. Zamknij oczy. Zamknąłeś? No widzisz przecież. wciąż no się widzimy. No dobra. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że możesz wszystko. Masz nieskończoną ilość pieniędzy, nieskończoną ilość jakichkolwiek zasobów i masz zorganizować piwny festiwal. O! Oh. <laughs> Od czego byś zaczął? Pierwsze kroki. Jaki byłby Idealny festiwal, bez jakichkolwiek barier, granic, ograniczeń. To byłby oczywiście festiwal, na którym jestem zaproszony tylko ja, jako uczestnik. I same najlepsze piwa. Nie Czyli no. rozumiem, że najgorsze w piwnych festiwalach są wszyscy inni ludzie, którzy jadą na piwę festiwal. Nie, absolutnie nie. Celna uwaga a propos ludzi, ale absolutnie nie. Właśnie, znaczy Oczywiście do pewnych limitów. Bo od, pewne, od pewnego limitu ludzi już tak. Okej, okay, to teraz zacznijmy od początku. Zacznijmy od podstaw. Właśnie, bo w ogóle przyszła wiosna, także o. przyszły tutaj. Y, przyroda budzi się do życia, y, niedźwiedzie wychodzą ze snu zimowego i rozpoczyna się sezon piwnych festiwali. Było, nie było y, już za tydzień od momentu, kiedy najwcześniej tego słuchacie. Pierwszy z dużych festiwali? Czyli Bill Geek Madness we Wrocławiu, a zaraz potem już dosłownie no, lawina, kolejny. Warszawski z największych, Wrocławski, Poznańskie, Krakowskie. Tak. No, no, wszystko wszędzie, wszędzie już. No i my pomyśleliśmy, że zamiast rozmawiać o tym, co jest, to pobawimy się w gdybanie, czyli jaki. Typologia. Tak, Jaki byłby nasz idealny festiwal? Chociaż podejrzewałem, że mój idealny festiwal będzie, będzie się dosyć znacznie różnił od twojego. Może nie bardzo, jakoś bardzo znacznie, ale na pewno się czymś będzie różnił. Okay. No więc, okej, okay, zacznijmy od podstaw, czyli lokalizacja miasto czy poza miastem? Doświadczenia, ponieważ mieliśmy okazję brać udział w festiwalu zdecydowanie poza miastem. Zgadza się. Festiwal piw rzemieślniczych w Annopolu w roku. A nie w Annopolach? Nie, to, było chyba, to jest to Annopole, więc Dobrze. to było W roku, jakieś... wydaje mi się, 2013. Albo nawet tak, no najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje. Było to jak najbardziej na wsi. Zdecydowanie. Po <głos》> uczestniczeniu w paru festiwalach zdecydowanie bardziej miejskich, typu warszawski. Mhm. Eee, chyba jednak, pomimo wszystkich zalet e, super świeżego powietrza i śrankowej i atmosfery, to chyba jednak wolałbym duże miasto. Okej, okay. no to tutaj, to tutaj się chyba zgodzę. Też z jednej strony dlatego, że łatwiej jest po prostu no, o ludzi na festiwalu w dużym mieście, no to też takie kwestie czysto pragmatyczne, jak transport, jak dojazd, tak logistyka, dowie, dowiezienie tego wszystkiego. No, wydaje no mi się, się, że robienie operacji pod tytułem duży piwny festiwal poza dużym miastem no, no i ciężko. też kwestie takie czysto marketingowe typu słyszysz, że festiwal jest w Krakowie, w Warszawie, okej, okay, a słyszysz, że jest gdzieś tam w pipidówku dolnym i nawet nie wiesz, gdzie to jest nie czy to jest blisko ciebie, czy daleko, musisz sprawdzić No a, dokładnie Okej, okay, czyli miasto Teraz tak. pytanie drugie zasadnicze, czyli jedni hmm, To jest pytanie takie z zakresu trudnych, bo trzeba tu wziąć parę zmiennych pod uwagę no. Pierwsze, ile prawdziwych nie wiem, czy tu jeszcze birgik, czy może bardziej tu piwosz podchodzi pod to, ile piwosz jest w stanie wytrwać dni nieustannego, albo prawie nieustannego degustowania w cudzysłowie. Mhm. Czy nie w cudzysłowie, w sumie dosłownie, No ale zakrawa to na, na, na po prostu dość dużo picia. No. Więc myślę, że... A drugi, a drugi czynnik, czyli to, że chciałoby się yy, spróbować wszystkie piwa że tak powiem, no takie, których by się chciało spróbować, tak? Czyli chciałoby się swój ten plan, który większość no, zaangażowanych w wywalców festiwali jakiś ma, to znaczy te piwa, których na pewno by chcieli spróbować. No i czasami jeden dzień na to nie starcza. Dwa, dwa to już wydaje mi się tak rozsądnie, trzy jeszcze też chociaż trochę na siłę, a cztery to już raczej się rozmywa. Czyli myślę, że coś między dwa a trzy. Od razu można powiedzieć, kto jest studentem prawa z naszej dwójki. Po prostu z prostego pytania, ile dni nagle zrobił się esej <laughs> o tym, um, ile dni i każdy ile oznacza i jeden Przepraszam, to za mało. Marczko, musisz tutaj zadać bardziej konkretne pytania. Może, znaczy, okej, okay, wcale pytanie, ile dni, nie było konkretne, jasne. <laughs> Znaczy z jednej, strony, z jednej strony ja się zgadzam, że trzy dni brzmi tak racjonalnie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewien urok w takim jednodniowym festiwalu, który po prostu wszystko masz zapakowane w jeden dzień i jakby zaczyna się i kończy, znaczy no kończy, zaczyna się pewnie po południu, załóżmy sobotę, czy w no chyba wydaje mi się że najlepszym dniem byłaby sobota jednak, czyli po południu w sobotę. I kończy się, prawda, jakoś nad ranem w niedzielę, no to już, prawda, do... Um, chyba wydaje mi się, że takie kontrolowanie na siłę e, godziny zakończenia jest, um, można powiedzieć, mozolną muzo e, pracą. No tak, tylko wiesz, pytanie, jednak chyba to... Chociażby dwudniowy festiwal jednak daje duże możliwości, bo chyba osób, których chociażby po prostu w ten jeden dzień nie będą mogły, może być całkiem sporo. A osób, hmm. które będą mogły w któryś z dwóch dni już więcej. No to prawda, ale jakoś tak podoba mi się pomysł, właśnie tak, jakby zgromadzenie, znaczy wszystko w jednym dniu, że jakby to jest. No tak, że wtedy no wszyscy też, przychodzą i jakby. I też mniejsze, mniejsze może ryzyko w pewnym sensie takich sytuacji, które też się na szczęście coraz rzadziej zdarzają, ale sytuacje pod tytułem całe powiedzmy jakieś super piwo, które mieliśmy, zostało wypite wczoraj, dzisiaj niestety zostało, no nie popuczone, tak, ale jakieś mm. mniej super. Znaczy. W, Znane już propozycje, tak. Zgadza się, tak, bo to, jest, bo to jest pewien pro, Co, znaczy problem. To no. Problem, no Też e, trochę tutaj wydziwiamy, prawda, że to jest problem, ale no coś w tym jest, że faktycznie na dużych Problemy pierwszego świata. Tak, problemy piwnego pierwszego świata, czyli e, o, jestem pięć godzin po zaczęciu festiwalu i już nie ma żadnego Risa, tak, e, którego chciałem spróbować. E, no ale się coraz rzadziej się zdarza. Także wydaje mi się, że Trzy, to jest takie racjonalne, ale z drugiej strony mnie trochę tak, no podoba mi się wizja takiego, tak zgromadzenia wszystko na jeden dzień. Okej, okay, teraz lokalizacja ciąg dalszy, czyli miejsce. Jakie, jakie byś widział idealne miejsce na festiwal? Hmm, tutaj nie umiałbym tak odpowiedzieć, znaczy może, może inaczej. Nie mam aż takiej bujnej wyobraźni, żeby sobie jakoś wyobrazić ten festiwal w każdym dowolnym miejscu i wpaść tutaj na jakiś może odkrywczy pomysł, więc chyba będę raczej operował w już yy, takich sprawdzonych wersjach. No, wersja stadionowa, ostatnio dość popularna, mm -hmm. yy, bo i na FDP i, i na warszawskim festiwalu piwa, no to mi się wydaje całkiem taką rozsądną i fajną opcją, bo to są miejsca po pierwsze bardzo dobrze skomunikowane, z przestrzenią, której raczej nie zabraknie, z dobrym zapleczem takim typu toaletowym, co na festiwalu nie jest bez znaczenia. No to prawda, to prawda. No i jakiś taki dosyć fajny klimat. rzeczywiście znaczy klimat to A... jakby bardziej subiektywna sprawa, tak? No właśnie z tym klimatem to bym się tutaj To bym się pokłócił. No dla mnie stadion, szczególnie taki nowy stadion jak stadion Legii w Warszawie, czy każdy inny, na którym takie festiwale się odbywają, jeśli się jakieś odbywają, no to no nie wiem, dla mnie to jest wątpliwe, czy one są klimatyczne, ale no na pewno no musi... tak, no, klimat na pewno bardziej bym widział, w, tak jak było żywieckie birofilia. Mm. O no tam ta lokalizacja była taka zdecydowanie. No ale z kolei już w pewnym momencie była niewystarczająca względem ilości osób, które się tam pojawiały. No już nie mówiąc o takich klimatach jak strefa piwowara na w wrocławskim festiwalu piwa, która się tam odbywała gdzieś w podziemiach. No, no, no. Nie mieliśmy okazji być, ale wierzę, że to musiał, to, to musiał być faktycznie klimat, nie to, co, co na no, się. Bardziej... Ale z drugiej strony, no tak jak powiedziałeś, pod względami praktycznymi, no to takie obiekty, no, wygrywają, nie ma, co, nie ma co ukrywać. Są przystosowane do tej ilości ludzi, mają pewnie wszystkie zezwolenia, które są potrzebne, no bo ja oczywiście, no moim zdaniem, no nie wiem, jednak Taki Birgik Madness, no, jeśli chodzi o, o miejsce, w którym są, no to moim zdaniem absolutnie wygrywają, jeśli chodzi o klimat, tak, mhm. no ale z drugiej strony wiąże się z tym, no, pewna ilość komplikacji, jednak, tak, tak. jednak no, to jest dosyć surowa przestrzeń, pomimo tego, że no, i tak jak na pofabryczny budynek, to i tak wydaje mi się, że jest całkiem nieźle przystosowany Obydwoje jesteśmy z Łodzi, więc wiemy, że no, fabryki mogą być o wiele bardziej surowe niż to, co a, jest a, tak. jako Birgit Badness. I da się tam robić wydarzenia również. I da no, się tam tak. robić wydarzenia, dokładnie. Ale no, jeśli chodzi o klimat, to wydaje mi się, że to jest no, absolutny punkt, po prostu no, strzał w dziesiątkę. Po prostu taka mhm. fabryka, stary pofabryczny budynek, który jeszcze daje możliwość wiesz, podzielenia go na jakby różne miejsca, bo to jest co, coś, o, czym, o co chciałem zapytać na czyli klimat. Czyli na ile ważny jest no jakby... właśnie, czyli, czyli na przykład, jeśli, jeśli widzisz, chciałbyś połączenia klimatu z, z jakąś funkcjonalnością, to czy na przykład takie teraz łódzki at inkubator hmm. Dla tych, co nie są z Łodzi, właśnie Fabryka stara, zaadaptowana, zupełnie zrewitalizowana, jak to się mówi, i zaadaptowana ci, na przestrzenie podstawowe? Nie, nie, nie myślałem o tym, ale teraz jak, jak o tym powiedziałeś, to, to wydaje mi się, że to jest naprawdę dobre miejsce. Bo tak, jest patio, takie wiesz, bez samochodów i tak dalej, że jest część na zewnątrz, która, to jest, co jest też fajne, co chciałem powiedzieć, że jednak no zamknięty kompletnie... W festiwalach, tak, to jest bardzo, już nie mówiąc o palaczach, ale tak. o po prostu przyjemniejszym. Stanie, bo, bo jak się w takiej zamkniętej przestrzeni zgromadzi dużo osób już jednak yy, w jakiś sposób yy, parujących hmm. piwem, to, to robi się lekko duszno, więc No powiem ci, teraz, teraz jak odpowiedziałeś, jeżeli słucha nas ktoś z Łodzi albo ktoś kto chciałby zrobić festiwal w Łodzi, to mi się wydaje, że sprzedaliśmy tutaj dobry pomysł komuś. Dobry. Tam jedyny taki minus to może być ta właśnie taka, to zaplecze no, sanitarne, tak mi się wydaje. Możliwe, no na festiwal piwny, ale z drugiej strony można by spokojnie wstawić jakieś przenośne toitoje czy coś takiego na tym, na tym jest, jest patio. Na I też, ponieważ ono jest takie też z załkami różnymi, można by je schować, wiesz, tak, że nie są na pierwszym planie, jakby tylko też jakoś um, ukrycie. No nie, moim zdaniem, moim zdaniem miejsce jest dobre. No nie wiem tylko na ile Art Inkubator w założeniu miał być miejscem na tak, tego typu wydarzenia. Tak, raczej samej nazwy, ale... Piwo to sztuka w końcu? Piwo to sztuka, tak. No jak widać, znaczy w Birgit Madness tak czuje tak. się to y, y, piwo to sztuka, więc... Y, albo połączenie piwa ze sztuką, więc może to... Okej. Okay. No to mamy mamy... Z grubsza, miejsce. Wydaje mi się, że to, to by było w miarę miejsce idealne dla mnie. Um, tak, zapraszamy do, dla tych y, niełudzkich nie słuchaczy do, do sprawdzenia tak. naszej propozycji. Um, Okej, okay, to teraz piwo. Piwo. No bo no jednak, co by nie mówić, miejsce, miejscem, organizacja, organizacją, ale no, piwny festiwal bez koncepcji piwnej też, moim zdaniem, jest. Um, no nie do końca, nie, no, nie ma za bardzo sensu. No więc co z piwem? Czy wydaje mi się, że no, obydwoje na naszym idealnym polskim festiwalu stawialibyśmy jednak na browary polskie? No z grubsza na pewno tak. Ale... Jest to chyba nieuniknione. Co, myślisz, że jednak obecność zagranicznych browarów jest potrzebna? Jest do, dobrą rzeczą? Czy raczej no na pewno byś... jest czymś, co przyciąga, zwłaszcza jeśli hmm. to jest jakiś taki topowy browar. No sam zresztą sam zresztą wiesz, no, nie, nie jest, to ci... znaczy to teraz oczywiście się troszeczkę roz, yy, jak to powiedzieć, zrobiłeś mniej pod tym kątem yy, napalony, bo masz k dostęp do, <laughs> właściwie dla odmiany, nie do polskiego piwa, tylko brytyjskiego, tak, pewnie jakieś amerykańskiego. No zgadza się, troszkę mniej, ale coś w tym jest, znaczy na pewno, szczególnie w, wśród polskich birgików, no jednak jest zagraniczne, szczególnie amerykańskie, to jest chyba spory magnes jednak przyciągający, no bo... Znaczy, to nawet nie chodzi o magnes, ale no myślę, że warto. Warto, mm. może w pewnym sensie do takiego porównania, mm -hmm. no a w, w pewnym sensie też dla podniesienia rangi trochę takiego festiwalu. No jednak jak przyjeżdża właśnie, no dajmy na to, no na Big League Madness, no absolutnie to światowy top, no to to już świadczy jakby też o klasie festiwalu, tak? To prawda, no. A zastanawiam się, jakie masz podejście do kwestii tego, czy... Piwowarzy powinni nalewać piwo i jakby obsługiwać stoiska, czy jako organizator festiwalu powinieneś zapewnić obsługę stoisk tak, że piwowarzy mogą sobie, prawda, robić co chcą. Znaczy, dla mnie dosyć oczywista jest wersja numer jeden pod tytułem obecność piwowarów. Znaczy, obecność, niekoniecznie... obecność to, to, to jak najbardziej, ale zastanawiam się, bo są festiwale, na, na których jakby, wiesz, Obsługa stoisk spoczywa na browarach, a są festiwale takie, na których jakby organizator przejmuje tę odpowiedzialność, po prostu zapewnia ludzi do obsługi stoisk, także no pewnego rodzaju zwalnia piwowarów z tego z tego, że muszą jakby sami to zorganizować. No niby tak, ale chyba wtedy jednak ten kontakt z piwowarami jest utrudniony, nawet jeśli on tam gdzieś jest na festiwalu. Po pierwsze, hmm. nie zawsze Wiesz, kto jest tym piwowarem, jak wygląda, jak się je to jest jakiś nowy browar. A po drugie, najczęściej masz ochotę z takim piwowarem porozmawiać tuż po spróbowaniu tego właśnie jego piwa, tak? Czyli to jest najlepsza okazja, jeśli on albo, albo on ci to piwo nalał, albo jest na tym stoisku, tak? Okej, okay, no... czyli, czyli ty byś był za, um, za tym, że piwowarzy, tudzież ludzie odpowiedzialni za to piwo um, obsługują, tak? Tak, no ja to sobie bardzo cenię. Właśnie w polskich festiwalach, gdzie najczęściej jest to tak rozwiązane. Za granicą najczęściej właśnie chyba ta druga opcja. Przynajmniej z tego, co mi było dane odwiedzić. Mm -hmm. To raczej, raczej w ten sposób bardziej, no właśnie jak mówiłeś, nie, nie piwowarzy, tylko obsługa. Ja właśnie, ja właśnie mam mieszane wobec tego uczucia, bo z jednej strony wiem, że niektóre browary, szczególnie takie no, bardziej już znane typu Ale Browar Pinta, no, oni jakby mają to wszystko ogarnięte, i wiadomo, że mają zaprzyjaźnione osoby, które pomagają ich przy tym festiwalach. Także em, no, osoby piwowa, że tam Ziemek czy inne osoby e, odpowiedzialne za piwo em, jakby są, mają czas i są w stanie porozmawiać e, o tym piwie. Ale wydaje mi się, że dla mniejszych browarów, em, szczególnie zaczynających, które jadą na festiwal na przykład pierwszy raz, no to wiesz może być ciężko. Szczególnie no, biorąc pod uwagę to, ile, ile osób, takie festiwale przyciągają. Kolejki jakby są normalną rzeczą na polskich festiwalach piwnych. No nie wiem, ja miałem okazję jak być na paru festiwalach i czasami miałem wrażenie, że, wie, że nie za bardzo organizator stworzył możliwość tym piwowarom porozmawiania o ich piwie, no bo jakby muszą nalewać to piwo. Tak? I jakby no głupio jest stać i z nimi gadać, kiedy jest za tobą kolejka 30 osób, które czekają na nalanie swojego piwa. No rzeczywiście, no i tutaj właściwie trzeba by też wspomnieć o, o kolejnej takiej powiązanej z tym kwestii, czyli w ogóle o właśnie dojeździe na festiwal no. i opłacalności tego dla niektórych browarów. No na festiwal, dajmy na to, Gdański, przyjechanie dla browarów śląskich, myślę, jest już pewnym wyzwaniem. No. No, wydaje mi się, że to jest, jest pewnego rodzaju problem, zwłaszcza, że jeśli się traktuje te festiwale jako powiedzmy bardziej formę promocji niż faktycznego zysku, tak? Okay. Ale wydaje mi się, że to jest pewien problem. No i wtedy właśnie, nie wiem, może, może opcja festiwalu, na którym zarówno mogą być browary z pełnym ich zapleczem, czyli ze stanowiskiem i z piwowarami, a oprócz tego piwa po prostu może przysłane przez browary i do których nalewania byłaby wyznaczona po prostu obsługa, tak jak mówisz. Może mm. w ten sposób to by trochę pewne problemy rozwiązało. No, wtedy na pewno piw, wybór piw mógłby być większy, a dla niektórych nie niosłoby to takich problemów. No, no, może... wydaje, wydaje mi się, że to jest ideałem no, pewnego rodzaju balans chyba, czyli z jednej strony organizator wydaje mi się, że powinien dać taką możliwość browarowi, że, że jakby nawet te najmniejsze browary nie są, właściciele browarów nie są zmuszeni do bycia cały czas na swoim stanowisku, ale z drugiej strony no, też takie zupełne zwolnienie ich z tego, no pewnie by sprawiło, że część osób w ogóle by się nie pojawiła na tym festiwalu No, tak. no okej, okay, przechodząc. E, coś, co e, mnie bardzo, w sumie też nie wiem do końca, jakie jest idealne rozwiązanie, bo to jest jednak wydaje mi się, że szczególnie w Polsce, no co by nie mówiąc, e, piwne festiwale jednak są cały czas dość młodą koncepcją. No, e, okej, okay, no, może oprócz birofiliów, warszawskiego... wrocławskiego festiwalu dobrego piwa no to reszta jest, za załóżmy, no nie wiem, to jest maksymalnie chyba czwarta edycja czy coś takiego. No zwłaszcza w tej formie, tak? Tak, tak. E, no więc jaki widziałbyś idealny, tudzież najbliższy idealnemu system um, płatności za piwa? Czyli czy zupełnie um, wstęp bezpłatny, wstęp płatny, wstęp jako szkło, żetony, pakiety... Płatność z góry i degustacja do woli, tak jak to um, jest na teraz od kilku już edycji na Birgit Mednes i na większości zagranicznych festiwali? Jak to widzisz? No Chyba mnie przekonuje ta wersja, z jednak płacisz raz, pijesz, jeśli chcesz. Po pierwsze, no wiadomo, oczywiście, już może przeczytajmy kontrargumenty najpierw, że nie wiadomo, czy wypijesz za tyle, ile byś normalnie kupił, tak? Czy. No, to, chyba jest, to chyba jest najmniejszy <głos> problem. <głos> Ale nie wiadomo, czy akurat właśnie te piwa, które byś, na które byś chciał to ten swój karnet spożytkować, czy akurat będą, czy się nie skończą, za nich ich nie spróbujesz. No te ilości, tak? Ale jednak wydaje mi się, że po pierwsze jest to najprostsze rozwiązanie, ponieważ no, czy to... Najpierw płacenie i wymienianie tego na żetony. Czy płacenie już bezpośrednio na stoiskach, to jednak chyba opóźnia strasznie. No, ale z drugiej strony, wiesz, ograniczasz mocno swoją grupę docelową ludzi, którzy przyjdą na ten festiwal. No, to jedynie prawda. do ludzi, którzy jakby są w stanie wydać z góry, no, pewnie no, jakieś tam nie najmniejsze pieniądze, tak. No to może jakieś po prostu połączenie dwóch opcji typu karnet Full Entra <głos> opcja VIP. Opcja właśnie. VIP i opcja kupowania na próbki, nie wiem. No ale wiesz, z drugiej strony to też wtedy ym, tracisz największą zaletę karnetów, w sensie takiej full opcji, czyli brak kolejek i kompletny uproszczenie. To dwie kolejki. Dwie kolejki. No nie wiem. Nie no. wiem, to zamiast przetaczać kontrargumenty, to wypowiedz się, jakie ty byś wybrał. Tutaj no, ja mam mieszane uczucia, powiem ci. Wydaje mi się, że to jest trudne do zorganizowania, tak do końca. Wydaje mi się, że na Najpierw pewno. za darmo, prawda? Żeby... Tak. Piwo za darmo i weź za darmo, proponuję. Tak, tak. E Czy to promują się tak, a nie tam. Do, będą, będą mieli do portfolio browary. Właśnie. Będą mieli do portfolio browary. Nie, ale wydaje mi się, że na pewno, ale to chyba już mało kto tak robi, że zostawia tylko opcję gotówkową, więc wydaje mi się, że albo opcja gotówki, znaczy żetonów, ale zrobienia tych punktów, wymiany żetonu naprawdę dużo, Także, żeby to spokojnie rozłożyć na bardzo wiele punktów i też mobilne robić ludzi, którzy sprzedają te żetony. z no, żetonami, no, no, no nie, ale wiesz, żeby, żeby po prostu to nie, był, to nie było takie wąskie gardło, że zawsze będzie kolejka do, do mm -hmm. żetonów. No albo faktycznie sprzedaż pakietów z góry. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu bardziej um, pytanie, no, do kogo celujemy? Tak? Bo jeżeli no celujemy prawda. faktycznie do fanów piwa, i tak jak, wydaje mi się, do, przykład Birgit Mendes tutaj się nasuwa sam z siebie, czyli um, nie dość, że piwa specjalnie ważony na przykład. No festiwan, tak jak sama nazwa mówi, tak? Dokładnie. Jednak celują, no i też, co by nie mówić, miejsce, też pewnego rodzaju ograniczenie miejsca. No, kurczę, nie chcę teraz przestrzelić, bo może się okazać, że jest kompletnie inaczej, ale wydaje mi się, że jednak no, mniej o wiele ludzi wejdzie do tej um, fabryki Birgit Mendes niż na stadion we Wrocławiu, czy w Warszawie. Więc automatycznie też trochę ograniczają ilość ludzi, ale no, wydaje mi się, że nie tracą na to. No okej, okay, więc wydaje mi się, że trudno tutaj o idealne opcję, ale no, z tego co wiem, to, na, to za granicą, na zachodzie standardem jest jednak um, opcja płatności z góry. Mhm. okej, okay. dwie rzeczy które mam jeszcze wymienione takie wydaje mi się mogą być najbardziej kontrowersyjne czyli po pierwsze muzyka no mi się jak właśnie przed tym odcinkiem przypomniało mi się nasze doznania również z przywołanego na początku festiwalu w Annopolu no ale to było dosyć specyficzne <śmiech> trzeba przyznać dosyć dosyć skrajny przykład, ale tym bardziej warty przywołania przez to, przez to że um, jakoś ten festiwal dostał jakieś tam finansowanie z gminy czy, czy tak. takiego, no to elementem umowy czy tam kompromisu były występy jakichś tam gminnych zespołów e, ludowych czy kółek e, tych gospodyń wiejskich czy coś takiego. Tak. No i to był po prostu koszmar. Już nie mówiąc, że strasznie głośno to było Strasznie. Zrobione. Także um, tak, to fajny przykład no nie jedno... róbcie tak. Nie, to, to, to był bardzo zły pomysł. Ale z drugiej strony, no to ta muzyka jednak na większości festiwali piwnych jest. W mniejszym w większym stopniu. No nie wiem, co, co o tym sądzisz? Czy w ogóle... No dla mnie to raczej jakieś takie tło powinno być. Hmm. Może nie, po prostu nie bardzo absorbujące, tak? No wiadomo, przyjemnie jak tam coś gra. Też nie wiem, czy warto na przykład, jak niektóre... Na przykład właśnie byłem na takim... W Serbii akurat tak się trafiło. Nazywało się to właśnie Beer Week chyba w Belgradzie, mhm. gdzie to był właśnie festiwal piwa połączony z no, koncertami powiedzmy tamtejszych gwiazd. Tak? Też nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, bo w sumie ani to dla tych fanów tych yy, zespołów, ani dla prawdziwych yy, no, tych, co się interesują piwem. Więc to na pewno nie jest chyba dobra opcja. W ogóle nie wiem właśnie czy zespoły na żywo, yy, bo to takie trochę granie do, nie do kotleta, ale do piwa trochę słabo, A właśnie, ale na... mi, się, mi się wydaje, że tak jak mówisz, trochę trudno jest i zebrać ludzi faktycznie zainteresowanych tą muzyką, którzy jednocześnie będą zainteresowani tym piwem, albo raczej cieszyć się piwem i tą muzyką w jednym czasie, no jakby tak. ciężko, ciężko, jakby trudno, trudno to pogodzić, tak mi się wydaje. Um, coś niedrażniącego. Więc Ten, wydaje mi się, że o ile ta muzyka jest, ale albo tak jak powiedziałeś, że jest tłem, albo y, można jakby od niej uciec, czyli po prostu jest y, strefa, czy jakby jest miejsce na festiwalu, w którym spokojnie można też się cieszyć piwem, nie słuchając muzyki, y, to wydaje mi się, że to jest ok, no Ale tak. jednak robienie festiwalu takiego, że jest scena i prawda, gdzie byś nie był, to musisz słuchać tego, co jest na tej scenie, no to już jest <średnio> takie, y, no, średnie. Średnio. No a druga, a druga rzecz, czyli jedzenie. A, no właśnie. Coś, wydaje mi się, z jednej strony wydaje mi się, że to by... Z jednej strony niezbędne, tak? Tak. W pewnym sensie, bo jednak wiadomo, że po piwie apetyt rośnie, a i w ogóle, żeby tym piwem się cieszyć, to wypadałoby coś zjeść. No, zdecydowanie. A z drugiej właśnie co i w jakiej formie? No nie wiem, może zacznij ty, bo ja... No nie wiem, wydaje mi się, że no, jedzenie było jednym z głośnych tematów właśnie Birgik Madness, czyli... Um... Jako jeden z tych elementów, który no, cały czas jest do doszlifowania. Tak? Okay. Um, bo z jednej strony oni nie chcieli, chyba tak, tak mi się wydaje, że organizatorzy nie chcą, żeby to było takie do końca zwykłe jedzenie, czyli typu wiesz jakiś catering um, i po prostu no, nic specjalnego. Z drugiej strony próbowali robić specjalne rzeczy i takie bardzo wymyślne, ale to kompletnie nie wyszło, bo były, robiły się ogromne kolejki, w ogóle było um, mało tego jedzenia, długo zajmowało ich przygo jego przygotowanie, no po hmm. prostu tr trudno, to, trudno to rozegrać, ale wydaje mi się, że jednak no, tak mi się wydaje, że food są swego rodzaju tak, idealną też, opcją. Tak, też coś, coś o czym pomyślałem, no tylko jedyne o co trzeba zadbać, a to może nie jest w 100% najłatwiejsze do zrobienia w przypadku food trucków, to o to, żeby była różnorodność, hmm. żeby nie było dziesięciu burgerowni, Choć oczywiście, wiadomo, fajnie sobie burgera do piwa zjeść, tylko no, szczególnie, nie wiem, opcje dla wegetarian, już nie mówiąc o po prostu, no po prostu jakiejś takiej w sensie wyboru, a nie pozornego wyboru pod tytułem możesz wybrać każdego, każdy posiłek pod warunkiem że mnie to burger, no. <śmiech> no nie, to, to się zgadzam, zdecydowanie, to o tym nie pomyślałem, ale, ale tak, zdecydowanie się zgadzam, że o ile jest różnorodność, to wydaje mi się, że burgery, a burgery, <śmiech> Food taki już stanęły na wysokości zadania. Szczególnie, że oni mają doświadczenie w tego typu tak, tak. imprezach i też wiedzą, że po prostu no, co to znaczy, gotować znaczy, szybko. Też tak, pod kątem właśnie jakichś takich czysto formalnych spraw, mm. tak? jakichś pozwoleń, no to, to po prostu zdecydowanie najłatwiejsza opcja. Okej, okay. no i ostatnie na mojej liście, czyli warsztaty, wykłady. A właśnie, to też tak o tym myślałem, bo, bo się natknąłem, no jakoś YouTube mi podpowiada, na nagrane wykłady z warszawskiego festiwalu piwa, na których chyba na jakiś jeden chcieliśmy dotrzeć, ale w końcu nie byliśmy na żadnym. żadnym. No. no i miałem takie poczucie, że trochę brakowało takiego... Jakby zdecydowania się, czy te wykłady mają być właśnie dla osób kompletnie nowych, które mają się tym piwem zainteresować, czy faktycznie dla, no już naprawdę, bilgików. Jakby troszeczkę w tą drugą stronę, no to są warsztaty piwowarskie, ale mm. to nie jest do końca to samo. No wiadomo, warsztat piwowarski to, to jakby jedno, natomiast na przykład no brakuje mi takich wykładów bardziej profesjonalnych, pod kątem nie właśnie samych warsztatów, tylko jakieś, no może nie degustowania, no ale czegoś takiego bardziej specjalistycznego w ten sposób. Mm -hmm. Bo albo to no, są właśnie takie bardzo ogólne, albo z kolei, no warsztaty piwowarskie. Mi się wydaje, że czasami mam takie wrażenie, jak czytam, znaczy nie dość, że mam wrażenie, że generalnie trochę brakuje kreatywności, jeśli chodzi o wymyślanie tematów tych warsztatów i wykładów. W sensie, że to się... Tak. mniej więcej powtarza, czyli zawsze jest jakaś dyskusja na temat sytuacji piwa rzemieślniczego w Polsce, zawsze jest jakaś debata prawda blogerów, no tak. którzy rozmawiają o jakiejś bardzo ważnej sprawie. Ym, jakby no, troszeczkę mam wrażenie, że brakuje kogoś, kto faktycznie by nad tym usiadł i przemyślał. Na zwyczajnym tak. świecie. Bo Przemyślmy wydaje mi się, że... Niektórzy organizatorzy em, festiwali podchodzą do tego z, z takiego założenia, że tak. I tak przyjeżdżają wszyscy jakby znaczący ludzie z naszej branży na ten festiwal. To, nie chcę się to niech coś to Dokładnie, no to, to trzeba zrobić wykład czy tam warsztat, da? no bo głupio by było nie zrobić. Ale wydaje mi się, że okej, okay, no do pewnego stopnia to ma sens, ale no kurczę, jednak z, z tym jak ten rynek piwa rzemieślniczego dorasta w Polsce, to wydaje mi się, że tak jak mówisz, powinno być... Em, troszeczkę też poważniej podejść do tematu i ściągać faktycznie specjalistów od konkretnych dziedzin, tak? Czyli no na właśnie. przykład właśnie, nie wiem, przedstawienie polskich chmieli, ale nie na zasadzie wykładu, tylko takiego, że można faktycznie powąchać tych chmieli, wiesz, doknąć, jakby pogadać o tym, jakby, no, coś ciekawego w tym, żeby było. Mm -hmm. No i żeby nie było, no, jakkolwiek oczywiście najczęściej Mamy do czynienia z układami blogerów, no ale słuchać kolejny raz tego, co można posłuchać albo przeczytać na blogu, no nie jest super ciekawe. Zgadza się, zgadza się i nie zachęci wielu Ja osób. wiem, że wychodzą z założenia, że pewnie nie wszyscy czytają, czy tam słuchają mojego bloga, no ale bez przesady, no to można się polecić i wtedy poczytają. No tak mi się daje. Ale e, kończąc, em, pi piwne festiwale są super. Nie wiem w sumie czy udało nam się nakreślić nasz obraz idealnego festiwalu, wydaje mi się, że nie. Myślę, że, myślę, że nie, ale myślę, że nie. Trzeba, trzeba to jakoś poskładać z tych, z tych czynników. Na pewno jeszcze jedna rzecz, którą której szybko chciałbym wspomnieć to ludzie, to znaczy to co w piwnych festiwalach polskich mi się podoba to, że są na nich ludzie. To, to o czym trochę powiedziałem na początku, może nie kiedy jest ich multum i nie możesz się dopchać po piwo, ale jednak no, na tych zagranicznych czasami po prostu to jest przykre, ile jest świetnych piw, super browarów, a jest tak naprawdę dosyć pusto. No i tutaj wiesz, tutaj z kolei można się zastanawiać, no, to ja mogę powiedzieć, prawda, z przykładu Londynu, że wiesz, tutaj masz piwny festiwal praktycznie co tydzień. No tak. No i wtedy trafiasz na jakiś, jak nie jesteś rozeznany i nie byłeś na żadnym wcześniej, myślisz sobie, że super, super, idziesz, a okazuje się, że prawda, bieda, nikogo nie ma, bo się okazuje, że w tym samym czasie jest inny, który jest no tysiąc lepszy. No, no więc, więc... Tu wiele, wiele ludzi wpływa, ale no, wydaje mi się, że do, do, do tego jeszcze nam trochę brakuje, um, ale Dobrze. jesteśmy na dobrej drodze. Także Dobra. powodzenia powodzenia dla wszystkich organizatorów festiwali w tym sezonie. Um, Mamy nadzieję, że y, pomogliśmy naszym Nexle bardzo Autorytetami jesteśmy, niewątpliwi. niewątpliwie. Niewątpliwie, w każdym temacie, dodajmy. W każdym temacie. Ale em, także, jakbyście się jeszcze do dzisiaj zastanawiali, em, co zrobić z wykładami, no to mam, mam nadzieję, że już po tym odcinku że, prawda, wiecie, komu, komu je zlecić. Dokładnie. E... Wystarczy napisać. E... Także dzięki, dzięki wielkie za em, słuchanie em, i do usłyszenia następnym razem. Cześć.